30 stopni za oknem, chyba nie powinienem nagrywać podcastów w takiej temperaturze. To trzecie podejście, kolejne zepsute, ale lecimy, bo dzięki wsparciu patronom mam myszkę Hama MW500, która niestety była moim złym wyborem. Jest ona bezklikowa, ale to jak chodzi, jak przekazuje ruch na ekranie, to jest coś słabego. W ogóle jest za lekka. Nie sądziłem, że jeśli myszka będzie zbyt lekka, to będzie to gorsze dla obsługi tego urządzenia. Zapraszam do podcastu przeglądowego, w którym pokrótce opowiem Wam, czy warto, czy nie warto. Przechodzić przez ostatnie rzeczy, jakie ja czytałem bądź oglądałem. Głównie skupię się na książkach i komiksach. Zacznijmy może od czegoś wyjątkowo ciekawego, co w sumie wypadałoby poświęcić osobny podcast, mianowicie Jacek Dokaj i Hardware Dreams, czyli Starość Aksolotla. Książka do czytania hardkorowa, trudna. Chciałbym użyć tutaj wulgaryzmu, ale powstrzymam się, bo końcowa ocena to 6 na 10, chociaż wydaje mi się, że jest to książka momentami genialna i znakomita. Pokrótce jest to o tym, że na ziemię zmierza promień z kosmosu który ma nas zniszczyć. Ludzie ratują się w różny sposób i ta strona Ziemi, która jest jakby od strony Słońca schowana, to oni mają więcej czasu i część ludzi transportuje się do sieci. To znaczy za pomocą specjalnego oprogramowania swoje mózgi, swoją świadomość jak to pisze Dukaj, jesują do sieci. Stają się jakby programami. I o tym jest ten komiks. Nie komiks, tylko ta powieść eksperymentalna, która to moja pomyłka jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ ostatnio czytałem właśnie komiks, który współgra z tym Dukajem. Mianowicie Węgiel i Krzem, Matthew Bubblet, wydawnictwo Team i dzisiaj Wspólnicy, to komiks science fiction, o dwóch androidach powiedzmy, które są początkowo robotami, a, które zyskują świadomość, a potem właśnie na przestrzeni czasów, dziejów, epok, są z jednej strony ze, ze sobą kompanami, bo to są dwa roboty, które na początku jeszcze ludzie je wyprodukowywali, wyprodukowali, a potem kolejne epoki mijają, a nasze roboty, węgiel i krzem, które cały czas się transportują do różnych innych me mechanizmów, urządzeń, węgiel i krzem, kobieta i mężczyzna, chociaż to też nie do końca jest jasne, one żyją i obserwujemy świat z perspektywy tych robotów, tych świadomości. I to, co jest komiks też o świadomości. Jak będzie wyglądała świadomość ludzka w przyszłości? Co to w ogóle jest świadomość Podobne pytania zadaje Dukaj, natomiast Dukaj, e, nie pamiętam już kto idzie, e, tragiczna ta myszka, nie pamiętam już kto idzie dalej w przyszłość, e, bo Dukaj, mam tutaj tę książkę jeszcze z biblioteki, Dukaj pisze o czasach 10k, o czasach, które są bardzo do przodu. Yy, nazwane są tutaj epoki 100M, 200M, 300M. To już jest całkowity koniec ludzkości, bo dotąd zmierza ta książka. 10K post-apo. Na przykład. Pierwsza wojna transformerów wybucha o zasoby, tak jak przewidywał Soul Eater. Wybuchła, przetoczyła się przez ziemię i zgasła. Każdy już dokładnie wiedział, do kogo należą wszystkie serwerownie i elektrownie. 4529 postapo ostatnia, ostatnia biała kropka zniknęła z mapy świata wchodzimy, wchodzimy w okres feudalny zażartował Grześ zamiast warowni na wzgórzu kuźnia robotów 7899 postapo coś nawaliło w ostatnim z satelitów telekomunikacyjnym i właśnie tutaj głównym bohaterem jest Grześ który przetransportował się właśnie swoją tożsamość swoją świadomość, pamięć do sieci za pomocą Soul Itera, takiego programu. I obserwuje te wszystkie dzieje głównie z perspektywy mecha. Ponieważ najwygodniejsze dla tej świadomości jest wejście w jakiś taki pancerz, za pomocą którego też może wykonywać jakieś manualne czynności. Na przykład jak po wodzie tam są, no to on sobie siedzi na dachu budynku i obserwuje. Potem wręcz to przechodzimy na orbitę. On przechodzi na orbitę, ma znowu inny egzoszkielet ze skrzydłami i jest na orbicie i obserwuje już ludzkość z orbity. No ludzkość, która została wyhodowana przez roboty ponownie, żeby zaludnić ziemię. On potem odlatuje w niebyt, czas leci. Jest to powieść trudna do streszczenia bo to jest swoiste kalendarium, świata po tym, jak uderzył w ludzkość promień, który podobnie jest taka teza jak pandemia spowodowała ruch do przodu ludzkości, rozwój to tutaj też być może ten rozwój ta ewolucja, ta pseudoewolucja jest skierowana w stronę odszczepienia się od ciała i zajęcia się innymi problemami właściwie niebytem, entropią no dosyć pesymistyczna jest to powieść eksperymentalna i ciężka w czytaniu. Myślę, że rozumiałem jeszcze pierwsze 80 do, do tak 100 stron jeszcze rozumiałem. Potem przyznaję się, czytałem, ale nie rozumiałem wszystkiego. Dlaczego? Język jest pewną łamigłówką tutaj Dukaja, ponieważ słowom, które my znamy nadaje nowe znaczenie, inne znaczenie. Momentami czytając tę powieść mamy wrażenie, możemy mieć wrażenie, że czytamy fantazy. To jest po prostu hard science fiction. Powieść bardzo ciekawa. Dołączony jest słowniczek. Ten słowniczek sam w sobie też jest ciekawy. Dwieście kilka stron. Trzeba wziąć pod uwagę, że tylko jedna strona jest zapisana. Podobno to był kiedyś właśnie e-book. Jakoś to było pisane w e-booku i to było eksperymentalne. Nie wiem jak to było wydane pierwotnie w sieci, bo wtedy o tym nie, nie wiedziałem, ale koresponduje to świetnie z komiksem, właśnie Węgiel i Krzem, który dostał cenę 7 na 10, więc w sumie bardziej poleciłbym komiks. Węgiel i Krzem, Drogi Komiks, chyba ja nagrałem o tym rolkę na grupę dla patronów. na patronite.pl dostajecie przedpremierowe odcinki, bonusowe materiały. Serdecznie dziękuję. I próbuję się właśnie z tym science fiction, science fiction pożegnać i z tymi komiksami troszkę pożegnać, ponieważ chcę w końcu no, wrócić do Biblioteki Grozy i wsiąknąć w Bibliotekę Grozy. Ale no, pojawiają się nowe nowości komiksowe również w moich bibliotekach. Jak nagrodzony Festiwal Paszportem Polityki. To w ogóle pierwszy komiks nagrodzony przez Paszport Polityki. Jacek Świdziński. Ja ostatnio Jacka Świdzińskiego czytałem Cholewcia Myszka jest tragiczna. Czytałem w ogóle co się dzieje, że ona tak jakby zwalnia i przyspiesza. I to jest właśnie powód, dla którego ja nie chciałem myszki bezprzewodowej. Dramat. Dobrze, że jest bezklikowa, bo, bo, bo byście słyszeli, jak walę w te myszkę. Zdarzenie 1908. Komiks, który ja czytałem, ale jak najbardziej ja bym to polecił. Więc teraz z wami, powiedzmy, dam 7 na 10. Kiedy ja to czytałem, już nie pamiętam. To było w tym roku. i e, Zdarzenie 1908 to komiks, który mm, jest minimalistyczny i nieprzyjemny w odbiorze, ale fabularnie powiedziałbym taki śmieszny. Chociaż sama baza komiksu też jest dla mnie no, do docenienia. Tak? Ja, ja, ja doceniam właśnie to, co robi w tej swojej stylistyce Jacek Świdziński. I chcę powiedzieć o tym, że doceniam to bardziej niż w festiwalu, który wydaje mi się, że ze względu na tematykę, PRL, lata 50. w Polsce, ten okres dostał komiks, nagrodę paszportu, dlatego że no, jest to temat taki bardziej ambitny. Tak? I komiks, no, czy w Polsce komiks zajmował się tamtym okresem? Pewnie wszystkie, powiedzmy, żbiki, jakieś komiksy retro się tym zajmowały czy ostatnio ten komiks, który jest takim polskim archiwum mix z PRL-u. Natomiast no, festiwal wydaje się, że jest ambitny, że jest dla czytelnika, który na co dzień komiksów nie czyta i może właśnie wejdzie przez taki ambitny, temat do komiksu i będzie mówił, że o tak, no komiks, komiks, no to nie jest to, co na przykład następnym razem wszystko będzie jak trzeba. Lenę Ask, który jest komiksem dla dzieci, który ode mnie dostał ocenę 5 na 10. Poprawny komiks. Nie zachwycił mnie, ale myślę, że spełni swoją rolę w przypadku młodszego widza. Ta myszka miała mieć 10 metrów zasięg. A jak ja oddalam się nie wiem na półtora metra, to już nie ma tego zasięgu. To jest dramat, ludzie. Nie kupujcie myszki Hama MW500. Świeża bateria. Świeżo zainstalowana. Jakie 10 metrów? Skpina. Następnym razem wszystko będzie jak trzeba. No jak kupię dobrą myszkę. Jeszcze słyszycie to? piszczy ten ten gwint ostatnio jeśli przejdziemy do kryminału to przeczytałem kolejny odcinek kryminału pod psem Marty Matyszczak tym razem Cieszyn prowadzi śledztwo czyli nasza grupa detektywów wyrusza do Cieszyna z którym to Cieszyny mam bliskie spotkanie trzeciego stopnia często tam jeżdżę, blisko jest tam z działki Cieszyn zwiedziłem, znam graniczy on z czeskim Cieszynem i właśnie ten kryminał jest osadzony na granicy polsko-czeskiej gdzie trup znaleziony zostaje na przejściu granicznym i nie wiadomo, czy należy do polskiego e, Cieszyna, czy do czeskiego policjanci też między sobą się mm, przekomarzają a Polacy czyli nasz pies tytułowy Gucio, Gucio e, właśnie od niego Kryminał pod psem, to już tom jedenasty bierze, e, bierze tutaj jakby tytuł od psa i od detektywa Teraz detektyw już w tomie 11 ożenił się z Różą. Róża była dziennikarką w Chorzowie. Oni przyjeżdżają na urlop do Cieszyna, ale w Cieszynie no, spotykają problem morderstwa i nasza parka, zamiast wypoczynkować, to Róża pisze do gazety, a Gucio kradnie kiełbasy. Natomiast nasz detektyw Sobiesz, Lański, kurczę, zapomniałem, jak się on nazywa, o, Szymon, Szymon, tak, przejmuje stery i na prośbę policji pomaga rozwiązać zagadkę. Występuje tutaj m.in. czeska Wenecja, którą pokazałem w Żarłok TV w odcinku, w odcinku pod tytułem U Czech'a, czyli pyzy czeskie, Cieszyn, a także kanapki czeskie z, z, ze śledziem. Taki cieszyński przysmak, który też właśnie występuje w tym kryminale. Często przejeżdżałem przez tę granicę kiedyś, kiedy jeszcze była granica, kiedy trzeba było tam stać na tym moście, gdzie teraz w książce jest morderstwo. Przejeżdżałem i czekałem w kolejce właśnie, żeby tam z rodzicami kupić jakiś alkohol albo żelki za granicą. Baszta, punkt widokowy, znam te wszystkie miejsca, więc powinien ten kryminał wejść ze mną w dialog i mi się podobać. Niestety ocena 4 na 10 mówi o tym, że jest to tendencja spadkowa i kryminał pod psem miał swoje wyżyny według mnie na początku. Eee, właściwie zbrodnia nad urwiskiem, strzały nad jeziorem, to są te i się na szczycie, to chyba są te rzeczy, które bym polecił ja przeczytałem wszystkie te trzy tomy, czyli tom drugi, tom trzeci tom czwarty ehm, moja babcia przeczytała więcej tych tomów to jest takie cozy crime powiedziałbym ehm, przeczytałem jeszcze Las i Ciemność to było nad jeziorem, to było w lesie Um, moja ocena też 4 na 10 to było. Też mnie to już zaczynało rozczarowywać. Ja jeszcze wpisałem sobie do przeczytania Wypocznij i Zgiń, czyli to gdzieś kryminał um, kryminał narciarski, że chcę go przeczytać, czyli tom siódmy, Wypocznij i Zgiń, to jest gdzieś w, e, chyba w Białce Tatrzańskiej to ma się dziać. Strzały nad jeziorem 6 na 10, i zbrodnia nad urwiskiem 5 na 10 złocza się na szczycie 5 na 10 na własną odpowiedzialność czytać cozy crime, czyli coś lekkiego, coś na wakacje, coś niezobowiązującego może jeszcze sięgnę po po, po wypocznie i zgień, czyli narciarsk, pod narciarskim wyciągiem na Szczawnickiej Palenicy zostaje znalezione ciało Mateusza Słowika. Czy lokalny biznesmen padł ofiarą bezwzględnej konkurencji? No to się okaże, czy ja w ogóle po to sięgnę w zimowych okolicach, bo według mnie na dłuższą metę to strata czasu, chociaż oczywiście Marcie Matyszczak życzę kolejnych sukcesów i raczej zacząłem czytać w tak zwanym międzyczasie jej spin-off chociaż to nie do końca spin-off tylko osobna seria pod pazurkiem kocim coś takiego, koci pazur czyli bardziej kryminał, gdzie głównym bohaterem jest nie pies, ale kocur i w ogóle jakby to co miałbym ciekawego wyciągnąć z tego cieszyna to jest POV psa za każdym razem, kiedy wchodzi POV psa, to te fragmenty czytało się lepiej, nawet w tych kryminałach, gdzie ocenę dałem 4 na 10 albo 5 na 10. Natomiast Marta Matyszczak być może zauroczy mnie właśnie... Kryminał z pazurem, już mamy trzy odcinki, który to dzieje się na... Gdzieś, gdzieś, gdzieś na Mazurach. Ja zacząłem czytać pierwszy odcinek, czyli mamy morderstwo w Mikołajkach, piękne okładki notabene, następnie taka tragedia w Tautach i teraz pojawił się krwawa kąpiel nad Krutynią piękne okładki i wakacje pełne relaksu nie dla Ginterów. Rozalia Ginter wybiera się na spływ krutynią. Nie zdąży dobrze dobić do brzegu, gdy dziób jaka trafia w przeszkodę. Jak się okazuje to ciało młodej dziewczyny. Więc to jest chyba dobra lektura, lektura na spływ kajakowy. E, trzy tomy. E, wydawnictwo Dolnośląskie piękne okładki. E, ma to pomysł na siebie, ale jest stratą czasu, taką jaką możecie sobie tylko zafundować na wyjeździe. Ja próbowałem sobie zafundować coś przeciwnego do tak zwanej przyjemnej straty czasu, czyli wilka stepowego wreszcie za drugim podejściem przesłuchać, obejrzeć, przeczytać. Zacząłem go czytać. Wydawnictwo Rodzina, Media Rodzina, świetnie się to czytało. Pierwsze stron, 100 stron jest znakomite odpłynąłem ze względu na jakieś zawirowania prywatne i teraz wracam ponownie od początku słuchając audiobooka Jana Peszka, który też jest z tym tłumaczeniem z wydawnictwa właśnie Media Rodzina. Jan Peszek to czyta z pewnego rodzaju emfazą, czyta to rewelacyjnie, ale jest to barwne, jest to barwny audiobook powiedziałbym no natomiast jeśli chodzi o samego wilka stepowego to muszę powiedzieć, że tutaj ostatnie dwie godziny jeszcze raz będę e, musiał e, będę musiał przesłuchać jeszcze raz, bo zakończenie wchodzi już na taki poziom e, wchodzi na taki poziom abstrakcji albo jakiegoś, jakby to powiedzieć, postmodernizmu. Główny bohater spotyka w Mozarta i Bacha w zaświatach. No właśnie. O tej książce chciałbym nagrać odcinek osobny, więc może pozostawię to takim niedopowiedzeniem, że wystawiłem ocenę 7 na 10. I do połowy ta książka dla mnie jest bardziej klasyczna. Jest to coś na zasadzie takiej literatury esejowej. Powieść eseistyczna. Tak mi się wydaje, chociaż, chociaż najbardziej podobało mi się to, jak e, opisany mamy dom, do którego przychodzi tajemniczy mężczyzna e, i mamy dwie perspektywy. Najpierw perspektywę tego, kto mieszkał z tym wilkiem stepowym, a potem perspektywa wilka stepowego. No i Wchodzenie w umysł wilka stepowego jest coraz bardziej trudne i cięższe i skomplikowane, ale jest to książka, która na pewno właśnie sprawia przyjemność większą niż Dukaj i starość aksolotla. <grych> to zaskakujące, bo ta pozycja właśnie no, taka wydawałoby się ciężka. Herman Hesse no, nie jest łatwym pisarzem. No to jednak tutaj Dukaj i starość aksolotla to pff, za głowę można się złapać idźmy dalej Kaczki, to nowy komiks wydawnictwa Gniewu czyli dwa lata na piaskach ja nagrałem o tym osobne 12 minutowe wideo, które jest na grupce dla patronów, więc Zapraszam i zachęcam do tej rolki, gdzie pokazałem najciekawsze kadry. Ale zaspoileruję, że moja ocena to 5 na 10. No i jeśli miałbym w końcu polecić jakiś taki komiks, taki łatwy, przyjemny, ale też dobry, to byłaby to powieść jakże ciekawa. Dni piasku. Amy D. Young. 7 na 10. To opowieść o fotografii. To opowieść o fotografii i w czasie burzy piaskowej. Otóż to jest no, historyczny komiks, po części, wydany przez Nonstom Comics. 300 stron, które czyta się jak zbicia trzasnął. Stany Zjednoczone, lata 30, środek Wielkiej Depresji. Główny bohater John Clark jest fotografem. Ja się tutaj identyfikuję, bo przez ostatnie 5-6 lat mocno zgłębiam temat fotografii. Więc tutaj ta tematyka nie jest mi obca. Mamy historię bardzo ciekawą według mnie. Dni piasku korespondują z ostatnim filmem Garlanda, Civil War. Mamy w naszym komiksie reportażu tak jakby poruszone kwestie właśnie etyki fotografa. W tym przypadku pojawią się zdjęcia, które znacie, na przykład em, zdjęcie matki. Doroty, bodajże lange. E, tak, Doroty lange. Matka z dziećmi. Wszyscy znacie to zdjęcie. Em, tutaj pewne zdjęcia są odtworzone i mamy jakby historię z zakulis. Ej nie, ale naprawdę ta myszka jest, jest, jest tragiczna, po prostu całkowicie rozwala mi podcast, to ja się tego nie spodziewałem, że to będzie aż tak złe. Myszka wariuje. E, główny bohater <śmiech> wyrusza y, na tereny właśnie, w których panują burze piaskowe, które rozwalają całkowicie życie mieszkańców i właśnie on ma zrobić reportaż i mamy taki komiksowy reportaż po, po części o tym jak wygląda życie na obszarze wielkich równin w Stanach Zjednoczonych i te burze piaskowe to był okres 31-38 i na przykład z tego co pamiętam Pat Seger, Dust Bowl Mm, tak, Pete Seeger, Six Woody Guthrie, Talking Dust Bowl, Dust Bowl Ballads. Zarówno um, Pete Seeger, um, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Joe Strummer. Um, jest taka płyta nagrana w 1940 roku. Dust Bow Ballad to amerykański album właśnie Woody'ego Guthrie. Guthrie, o właśnie Guthrie, opowiadający o tym zjawisku. I tutaj mamy kilka standardów, takich jak Talking Dust Bow Blues. Polecam tę płytę, i właśnie na okładce tej płyty macie burzę piaskową. Właściwie dom w trakcie burzy piaskowej. Te zdjęcia są pokazane. Jak robił ten y, człowiek zdjęcia burzy piaskowej? Jakie są związane problemy z tym zjawiskiem? Mamy postapokaliptyczny klimat tego komiksu i tych zdjęć, ponieważ pytanie, jak pokazać burzę piaskową? Bo tutaj techniczne aspekty fotografii. Jak ta burza piaskowa wchodzi i jesteśmy w tej burzy piaskowej, to po prostu właściwie nic nie widać. Tę burzę piaskową trzeba sfotografować albo spoza tej burzy piaskowej, czyli wielka chmura, która zmierza w stronę budynków, na wsi, bo to są takie właśnie wiejskie tereny i tak, że po ataku takiej burzy, tak, po sztormie, mm, kiedy już wszystko jest rozwalone, sceny rodem jak z Fallouta. Więc jest to bardzo ciekawe, tym bardziej, że y, autorka, bo ta autorka zrobiła w ramach jakiejś tam swojej pracy, pojechała do Stanów, zrobiła research, pooglądała, odtworzyła, jak mogło wyglądać to fotografowanie takiej burzy ale także właśnie wprowadziła element taki etyczny, gdyż ten główny bohater w pewnym momencie ma pewnego rodzaju dylematy, właśnie jak w Civil War, czy robić te zdjęcia, czy te zdjęcia zmienią ten świat. Po części też zakochuje się w pewnej bohaterce, która tam mieszka. Ogólnie jest to Pięknie komiks namalowany, troszkę bajkowy. Troszkę według mnie bra brakuje mu brudu, yy, który by korespondował z tymi burzami piaskowymi. Yy, najpiękniejsze dla mnie są te brudne kadry właśnie, gdzie, gdzie jest trochę tego brudu, ale właśnie minusem dla mnie tej kreski jest to, że ona zbytnio trzyma się ram. I tutaj nawiązuję do ramek komiksowych też. Więc ja bym tutaj wolał takiego czegoś, takiego trochę szaleństwa, jak u Tomasa Ota. Ale mimo wszystko, cena 7 na 10 to jest jeden z tych lepszych komiksów, który ja wypożyczyłem z biblioteki, poleconych przez y, bibliotekarza, który również polecił mi komiks Jedzenie, picie. Filipe Melo i Juan Cavia. To dwa krótkie opowiadanka, jedzenie i picie. Tutaj y, picie to zaczyna się w ogóle w Katowicach wydawnictwo Mucha Comics a Juan Kawia to są osobistości ymm, gdzieś, gdzieś z Ameryki e, więc y, Berlin 1940 rok, Franz Majowski w swojej restauracji trzyma butelkę szampana to jest jedna rzecz, słabe słabe to jest, pomimo, że Katowice mamy, pomimo, że ten duet zaskakuje właśnie polskimi klimatami, to jednak wyżej postawiłbym jedzenie w Ameryce osadzone prawie, że bez słów opowieść, no to jest krótka opowieść, bo 72 strony dwie strony na pół sobie podzielcie, to jest 30 kilka stron, na jedno opowiadanko. To właśnie, jeśli chodzi o jedzenie, to jest historia amerykańskiej tarty jabłkowej, która jest poszukiwana przez Lloyd'a Jenkinsa lata 80. XX wieku. Opuszczone tereny, właśnie też podobne klimaty jak Dust Bowl, ale to już współczesność bardziej. Stacja benzynowa, puste tereny, rejon, puste rejony, pustka autostrady puste, stacja opuszczona benzynowa i tam gdzieś jakiś mały bar, gdzie ponoć babeczka sprzedaje najlepszą tartę jabłkową. No i tajemniczy mężczyzna kupuje tę tartę, to, to ciasto jabłkowe, jabłecznik, coś takiego, American Pie, zawozi to do Skazańca, który może zjeść przed śmiercią właśnie te tartę. No i to jest opowieść prosta, nieprostacka, przemawiająca z siłą właśnie, melancholią, yy, motywem te, te, tego jedzenia. I tak, o ile pierwsza część... To jest dla mnie zupełnie zerowe, 0 ze, zero na 10, no może no to jest takie 5 na 10. Uśrednioną ocenę dałem 5 na 10, to jednak opowieść o Szarlotce tutaj 6 na 10 spokojnie i, i warto to sobie przejrzeć, bo to jest banalne z jednej strony, a z drugiej strony zaskakujące właśnie przez tą prostotę. Próbowałem przejść przez biografię rzeki, czyli przez książkę pod tytułem Wisła, napisaną przez Andrzeja Chwalbe, historyka. Piękna okładka, pięknie jest to wydane. Nie przeczytałem 100% tego, ale w ramach takiej ciekawostki i tutaj rzeczywiście historia Wisły. Wisły, która przechodzi przez całą Polskę, dużo jest o Krakowie dużo jest, no, szukałem bardziej ciekawostek o mieście Wisła miasto Wisła obok stronia, ale na przykład o tym jak ludzie walczyli z powodzią już 200-300 lat temu rzeka Wisła wylewała tak, że cały Kraków zalewała ciekawe rzeczy wypoczynek nad Wisłą Transport, wszystko to, co jest e, związane z rzeką. E, o, walka na przykład z tym e, ze skutkami powodzi. E, też to było trochę opisane. Swoją drogą jest to trochę zależne, znaczy koresponduje to z Dust Bowl. Bo skąd się wzięły te burze piaskowe Dust Bowl? Otóż e, właśnie jakoś tam nie dbano chyba o chwasty czy o o uprawy, yy, za bardzo podobno eksploatowano te uprawy i w końcu ta ziemia wyjałowiała, wyjałow, została wyjałowiona całkowicie i nie, był, nie można było na tych ziemiach zasadzić jakby nic, nie, nie, nie wiem dokładnie jak to się stało, trzeba by jakiegoś bloga i tak jakby żadna roślina nie trzymała tego piasku w ryzach na tej ziemi i dlatego wiatr, który tak czy siak tam był, ten piasek zaczął coraz bardziej zabierać, zabierać, no ale też to nie tylko był piasek, ale pył, który wchodził między, między okna, między, między deski. Natomiast Wisła też właśnie ma problemy od, od, od, od setek lat. To nie jest tylko teraz, że my coś źle robimy z tą Wisłą, to tam pamiętam naj, najstarszy zapisek o tym jak Wisła wylała to był nie wiem XII wiek albo IX wiek jest tu dużo ciekawostek mało zdjęć mało zdjęć ale jest to napisane no dałem ocenę 5 na 10 jest to napisane tak jakby zbyt historycznym językiem nie wiem za bardzo czego też oczekiwać trochę taki podręcznik do historii o Wyśle bardzo jakby chwalę samą koncepcję opowiadania historii wokół Wisły, ale dla kogo jest to? No, wydawałoby się, że ja jestem fanem Wisły, bo, bo zobaczcie, mieszkając w Krakowie, no często spaceruję nad Wisłą, więc rzeczywiście tutaj dowiedziałem się, kiedy powstały te wały, po których spaceruję. Cieszę się, że są te wały, bo te wały, które teraz są, wokół których są liczki, to właśnie zapobiegają w dużej części wylewom. Znowu, jak jadę w góry, to głównie właśnie Beskidy, tam też jest Wisła, też spaceruję, ale Jakoś mnie ta, przepraszam, ta opowieść całościowo nie, nie zafascynowała. Zbyt suchym językiem jest to opowiedziane. Więc ja mogę polecić te 430 stron, ale ciekawostkowo, przeglądowo zobaczcie jakiś rozdział, czy ta tematyka Was interesuje? i przeczytajcie sam ten rozdział i myślę, że w takiej małej ilości to będzie bardziej e, strawne Andrzej Chwalba, wydawnictwo literackie jak podaje lubimy czytać to po prostu historia czuję, że ta myszka stawia opór czuję, że jest jakiś opór jak chcę zrobić zwykły, prosty ruch no i zakończę ten podcast, który już tutaj ma 36 minut, więc, więc wystarczy. Zakończę, że w końcu przeczytałem, a właściwie przesłuchałem Przebudzenie Stephena Kinga. Moja ocena 5 na 10, zaniżona może trochę, 6 na 10, ok, zgodziłbym się. Coś dla fanów, coś krótkiego, coś takiego nierozbudowanego, coś jak najbardziej Kingowego. Hmm. Dobrze się tego słuchało. Dobrze się tego słuchało i najlepsze, co z całej tej e, opowieści zostaje mi, to właśnie historia mm, Charlesa Jacobsa y, i Jamie'ego. Y, czyli historia przyjaźni. Ten taki związek, tego takiego dziwnego magika, powiedzmy, z głównym bohaterem. Y, początkowo książka wydaje się zaskakująco niekingowa, y, Jednak jak czym, czym dalej idzie ta historia, to z perspektywy lat, bo tutaj mamy 500 stron, choć sam audiobook chyba jest krótki niecałe 9 godzin to mamy całe życie dwóch ludzi rozpisane więc jest to bardzo długi okres czasowy. W przeciwieństwie na przykład do Biliego Samersa Biliego Samersa znacznie wyżej cenię niż, niż przebudzenie to właśnie. Dopiero z perspektywy całości książki możemy zobaczyć, że to jest historia pastora i po części przyjaźni, po części tej takiej tajemniczej relacji głównego bohatera z pastorem. I to jest najciekawsze z tej całej książki. To jest pewne takie nowum, powiedziałbym, w. w literaturze Kinga i jak najbardziej właśnie w tym kontekście jest to coś, coś, coś dla fanów dlatego stąd moja ocena 5 na 10 na no, lubimy czytać, oczywiście jest to dobra książka, no tutaj ciężko się do czegoś przyczepić, trudno wejść w tę narracje, tak, bo trzeba zaufać pisarzowi tutaj więcej trzeba dać więcej stron w zaufaniu, tak Y, trzeba dać po prostu większy kredyt zaufania, czyli wejść w tę narrację, powiedzmy, no może nie wystarczy 50 stron, ale 100, 150 stron, żeby się zauroczyć w tej historii. A potem już idziemy z rytmem tej historii, więc jest to napisane znowu, znowu mi przerzuciło stronę jak wystar wystarczy, że ja ruszę, ruszę, a on przerzuca, przerzuca po prostu mi strony. Nie no, aż po prostu... Kupiłem tę myszkę do nagrywania podcastów, żeby wam nie szeleściło. Muszę jeszcze kupić cały sprzęt jeszcze raz, bo no pieniądze chyba w błoto wyrzucone. I na koniec zakończę to kolejną pozycją Gaia Delisle Shenzhen. Tym razem jest to typowy dla Gaia Delisle reportaż z Chin, od którego to bodajże się zaczęła cała ta jego kariera, tego swoistego reportera z niedostępnych krajów. Shenzhen 150 stron bardzo miło i sympatycznie się to czyta chociaż jest to już książka, która ma swoje lata i patrząc jak Chiny dzisiaj się rozwinęły no chyba to około po 20 latach, tak, bo to pierwszy raz ukazało się w 2000 roku, no to powiem wam, że to przestaje być śmieszne. To, jak jest w Chinach i to, jak Chiny się rozwinęły. Ten komiks, nie powiem, że y, trąci myszką, bo pokazuje Chiny właśnie z, y, z chyba 97 rok, 96, kiedy on relacjonuje tę swoją podróż. Więc to nie jest tak, że ten komiks się zdeza zdezaktualizował, bo, bo to jest komiks po części historyczny. Ale widząc, co dzisiaj jest w Chinach, jakie budowle tam powstają, jak to wygląda, to jest jedna rzecz, to, to, jest, to jest efekt szoku, a z drugiej strony no też Chiny nie są krajem, powiedzmy, bez, z, ta, z taką wolnością, jak na zachodzie byśmy chcieli. Więc jest to komiks bardzo ważny i bardzo warto go przeczytać pod tym kątem, jak to się wszystko zmieniło. Dobrze, widzę, że chyba boczne guziki szwankują w tej myszce ale ja już i tak kończę. Ja i tak kończę i dziękuję patronom za wsparcie. Chciałem jeszcze powiedzieć o zbrodni niedoskonałej Katarzyny Bondy, napisanej wspólnie z Bogdanem Lachem, ale jest to po prostu coś dla miłośników true crime osadzone w polskich klimatach. Więc jeżeli lubicie true crime, to po zbrodnie niedoskonałą Katarzyny Bondy to nie jest fabuła, to jest literatura faktu, Wydana w roku 2009 możecie sięgnąć, aby różne sprawy z Polski sobie zobaczyć, jak były, co się, co się działo. Podejrzewam, że część tych przypadków w podcastach można jakiś znaleźć truk polskich, natomiast Katarzyna Bonda to robi pokazując postać profilera i właśnie z Bogdanem Lachem, który jest prawdziwym profilerem, jednym z pierwszych w Polsce, pokazuje jak, na czym polega ta praca i dlaczego jest niedoceniona i dlaczego jest pomocna. Tak więc moja cena 6 na 10 zbrodni niedoskonałej. Dla fanów True Crime polecam taki podręcznik, może trochę profilerstwa. Dobra, kończę, bo yy, przepraszam za mój, yy, za, za rozwalony podcast, ale jest 30 stopni, temperatura idzie do przodu, godzina 13, południe. Przepraszam bardzo za mój yy, rozwalony język i niepoprawną gramatykę, ale więcej z siebie nie wyduszę, a chciałem ocalić od, od zapomnienia te książki, które... No, warto, warto jednak y, poświęcić parę chwil. Dziękuję bardzo. Zapraszam na Żarłok TV, a także na nowy kanał, który współtworzę eherbata.pl, czyli herbaciarnia herbata na YouTube, gdzie jest o herbacie. A następnym razem, może powiem coś o angielskim pacjencie, którego wreszcie obejrzałem. Film z 1996 roku, Antony Mingeli, którego chciałem nadrobić po tym, jak obejrzałem jego świetny film Towarzysz Ripley, Ripley ale angielski pacjent mnie wykończył.